Kości i piony i bastiony. Podcast o graczach. Dla graczy. Dobra. nie nie widzę. Nie, jeśli tego nie widzę. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. E, szósty odcinek. Już, już szósty? Już szósty. O, połtyzina. Tak jest. Szósty odcinek. E, z Markiem, z... Pawłem i Przemkiem. Marek nie powiedział, że z Markiem. Z Markiem, bo wszyscy wiedzą, że z Markiem. <laughs> Okej. Okay. Zaczniemy od tego, co tam dzisiaj w Gierkowie. Jest u mnie nie... nic w Gierkowie, bo ja byłem na urlopie we Wrocławiu i nic nie grałem, a byłem o włos, bo no. znajomi moje przyjaciółki zapytali się, w co możemy pograć, ale ja nie byłem w stanie. I nawet nie chcę e, mówić dlaczego, bo to się nie nadaje na podcast. <laughs> ja też ostatnio nic nie grałem, odpoczywałem mhm. od pląszówek no i, Ale dzisiaj będę miał jedną planszówkę, która kumpel przywozi z Warszawy. Aha. No to ja nadrobiłem za wszystkich, bo od ostatniego naszego spotkania widzę, że zagrałem sześć pozycji. Uuu. Niektóre po kilka razy. Także też Marek, troszeczkę nas okłamałeś, bo graliśmy w Cryptid i graliśmy w Zakazane Gwiazdy. Aha, to no jeszcze tak. nie było na poprzednim podcaście. No to jestem usprawiedliwiony. No, Okej, okay, to chociaż to. <laughs> e, więc Cryptid, w ogóle super Cryptid jest. Bardzo mi się spodobało. I okay. reszcie też się spodobało. Taka logiczna miłówka na zakończenie grania nie jako główne danie, ale raczej jako... Jak... 15-20 minut każda tak. partia, więc zagraliśmy od razu trzy partie. Każda, każda inna, każda zupełnie inaczej się grało. Ale... Fajne jest to takie polowanie na potwora, no, troszeczkę. Tak, tak i znalazłem fajne na BGG ułatwienie, już jest taka tabelka przygotowana, żeby sobie odhaczać w jakich terenach go na pewno nie ma, mhm. bo my robiliśmy to wszystko na kartkach, zapisywaliśmy sobie takie złote nasze myśli. Mhm. No wiadomo, gdzieś to odbiera fan z gry, jak jeden siedzi w telefonie, bo zapisuje w telefonie w notatniku, wydrukuje, będzie, będzie jeszcze, mhm. jeszcze, jeszcze fajniej no ogólnie w tym cryptid chodzi o to, że każdy z nas ma jedną podpowiedź, gdzie ten portwór się znajduje. Na przykład znajduje się o jeden od gór albo znajduje się na w pustyni, w pustyni albo w lesie. W pustyni albo w lesie albo do trzech pól od jakiegoś brązowego budynku i w, jeżeli jest tylko jedno miejsce na planszy, które odpowiada wszystkim czterem odpowiedziom. I w tym momencie, jeżeli ktoś wyznaczy ten teren i powie, że on jest tutaj, to i każdy z graczy położy swój tam pionek, że się zgadza, że to faktycznie tutaj jest, to ten gracz wygrywa. No więc... Takie powiedzmy, że mamy dwa, ruchy do, mhm. dwa możliwe ruchy do wykonania. Pierwsze z nich to jest pytanie się, którego z graczy, czy według jego wskazówki potwór może się znajdować mhm. na danym polu, tak. a dru drugi, drugi możliwość akcji, druga akcja to mhm. jest wskazanie konkretnego pola i powiedzenie tutaj znajduje mhm. się, tu, tutaj jest Yeti, czy tam tutaj jest tak. Harpia. No ogólnie to jest gra de mocno dedukcyjna. Tak. Bo trzeba wykminić, jako, kto ma podpowiedź. Mhm. Ale tak... Mimo, że te zasady są mega proste, to mużdżenia to jest masa. Ja byłem naprawdę pod wrażeniem, ile tam trzeba było siedzieć i ogarniać. Można też grać na blef, bo mhm. jeżeli któryś z graczy da negatywną odpowiedź na nasze pytanie, czy tutaj znajduje się potwór, to my też musimy dać kostkę, gdzie według naszej wskazówki nie, nie, wskazu, nie znajduje się potwór. I oczywiście nie możemy kłamać, ale możemy tak położyć kostkę, że możemy kogoś zwieść od naszej wskazówki albo wręcz zapytać się gracza, o pole, którym my dokładnie wiemy, że tam nie ma tego potwora, mhm. ale żeby inni myśleli, że jakby nie, tak, wi nie wiadomo. trzeba, trzeba blefować mhm. w tej grze. No. no i zagraliśmy tego samego dnia w Zakazane Gwiazdy. Tak. I e, oprócz tego, że no ja wiem jaka jest moja opinia o tej grze, ale jestem ciekaw Marek, bo ty miałeś opinię tak. negatywną dosyć. Nie wiedziałem czy ludzie się rajcują na probo mhm. tej gry, jakoś nie widziałem tej głębi rozgrywki. Dla mnie to była długa gra, czasami męcząca. No. Ale jak Piotr trochę wytłumaczył mi koncept gry, yy, ja widziałem takie fajne elementy w tej grze, ale nie mogłem jakoś mhm. to wszystkiego w całość się złączyć i jak właśnie Piotr mi wytłumaczył takie elementy strategiczne, jak dana rasa powinna grać i co jest dla niej ważne mhm. to mi się tak zaświeciło i teraz zupełnie inaczej. ja wciąż jestem zagłupi na tą grę ja muszę się to po prostu wprost przyznać, że to nie jest jeszcze ten, ten rodzaj gry szczególnie, gdzie są Dudes on the map którym mhm. ja potrafię to wszystko ogarnąć bo to nie jest mój naj, najlepszy jakby nie jestem nie jest najlepszy w taki typ gier ale widzę światełko w tunelu dla siebie to się cieszę Paweł milczy. Ja milczę, znaczy, bo ja w zakazane gwiazdy grałem raz, raz. też dawno temu no. i też jakby pierwsza rozgrywka mnie trochę wynudziła momentami, też trafiłem, może rozgrywka nie umiałem. Była taka, że ja też tych zasad nie do końca jeszcze je wszystkie rozumiałem, dobrze je tłumaczyłem, w ogóle no, My to zagraliśmy też tam. To... No, no więc ogólnie teraz jakbyś z nami usiadł, to będzie zupełnie inna gra. No ja z chęcią zagramę. No. Jeszcze raz też już wiem co, a hmm. ja w tym czasie, jak wygraliście w zakazane gwiazdy, grałem w Twilight Imperium. No. I... I prawie wygrałeś. Bo ja wygrałem mułatami, czyli piekarnikami, jedną z najsłabszych mhm. Ale bardzo dobra. No, Wiodło mi się wiem, miłość do wiem, że tam pra, Prawie do samego końca wożyło się. Wszystko. A tak, bo ja to opowiadałem. Tak, tak, tak. Ostatni no, tak. no, po prostu już widziałeś metę i żeby, no Bieg no, okoliczności, że tak. <laughs> akcji akcja taką miała. Ale miło spędzone 18. 8 nie, nie, bardzo właśnie szybko szło. Graliśmy od 12 do 18.30 mhm. z rozłożeniem, bo jak ja przyszedłem, to jeszcze nic nie było mhm. rozłożone, rasy nie były mhm. wylosowane. Mhm więc tak naprawdę bardzo szybko poszło i przyjemnie w pięć osób. Pa, Paweł jak zwykle rusza rękowa. Tak. Rusza rękowa. To wszystko Możesz, przyszedł. ale nie przy stole. <laughs> Okej. Okay. Ja zagrałem jeszcze w Nemesisa, o którym będziemy dzisiaj mówić, więc to za chwilę. Zagrałem w Spirium. To jest taka dosyć ciekawa gra Worker Placement, o której nie będę za bardzo się rozwodzić. Worker Placement z, ze Switchem, tak. Twistem. Twistem, o, z Twistem. To takie modne słowo twist. No, tak, e, Worker Placement z Twistem, więc to, co było kiedyś modne, każda, każde wydawnictwo chciało mieć Worker Placement z Twistem, to właśnie powstało w takich czasach. To jeszcze wyprodukował Asmid, Asmodi, jak jeszcze nie było tym takim złym Asmodi, które wszystkich nam wykupuje i e, e, korporacyjnie zabija. Zagraliśmy w Samurai Spirit, czyli siedmiu samurajów w, w polskim wydaniu Rebela i bardzo fajna gra kooperacyjna w której jeżeli kojarzycie film Siedmiu Samorajów, pewnie, no każdy kojarzy, to, dobra, Marek, oni nie widzą, że jak ty skrycisz głowę, nie, no, ja nie chciałem, żeby to ktokolwiek wiedział, okay. ale Siedmiu Wspaniałych oglądałeś, western też, nie. no to tak, Siedmiu tak. Wspaniałych jest na podstawie Siedmiu samurajów, chodzi o to, no, że teraz już wszystko wiem, chodzi nie? o to, że Siedmiu samurajów w Przychodzi do wioski i okazuje się, że na tą wioskę mają napaść e, jakieś tam e, bandyci, i ci siedmiu e, tych siedmiu w e, e, broni tej wioski przed tymi bandytami. Mhm. W skrócie. Tak jest. Tak e, jest. Nie, zupełnie nie. <laughs> tak, a nawet nie. E, i tutaj w, tym, w tej grze też właśnie do losu, każdy musi dolosować swoją kartę, każdy jest jednym z samurajów, akurat tutaj jest czterech, powiedzmy tam, nie wiem, my graliśmy w czterech, ale nie wiem w ilu można grać maksymalnie, nie wiem czy w siedmiu można grać. I w, po dolosowaniu karty możesz albo wybrać, czy jakieś obrażenia dostajesz od tego samuraja, czy dostajesz czy bronisz jakoś wioski przed tym samurajem, no ogólnie jest kilka takich, bardzo prosta gra, dużo takich ciekawych mechanik i Zagrałem jeszcze w Tapestry i Tapestry jest super. Tapestry jest super i Tapestry jest... No może to nie jest tak jak side, bo side według mnie jest dużo lepszy, ale zupełnie nie zgadzam się z jakimiś tam negatywnymi ocenami, które były wobec Tapestry w internecie, bo oprócz tego, że te figurki są zupełnie bez sensu, to sama gra jest świetna. mi w której grze figurkowej te figurki nie są bez sensu. No w wielu grach, no chyba, że bitewniaki to tam... Yy, no wiadomo, się... że mogę to kapsem zamienić. No wiadomo, yy... że jest to niepotrzebne, yy... ale no daje to klimat, no i... Pa Paweł się zgodzi ze mną, że, nie, że to... Nie ja się zgadzam, nie. że figurki na no w nie są no tak, kluczowe, no. Tak. W bitewniakach szczególnie, no, jakby to się opiera. Ale w tapestry są zupełnie bez sensu i nie odchodźmy od tematu. <laughs> I ostatnia gra, jak zagrałem i to po prostu odkrycie tego roku, to jest UBOT, Jestem zachwycony tą grą. Jest bardzo trudnym, Bardzo trudną grą ko kooperacyjną, w której sterujemy łodzią podwodną w czasie II wojny światowej. Jesteśmy oczywiście nazistami, więc jest super. Niemcami. Niemcami. Tak, Niemcami, nazistami. Tak. Nazistowskimi Niemcami. Tak. <laughs> Ale nie zombi Niemcami. Nie, nazistami. Jeszcze nie. No, no. E, i. Poziom kooperacji i to, że jest kapitan, jest mechanik, każdy ma jakąś rolę, jest nawigator, jest pierwszy oficer i trzeba uciekać. I ta aplikacja naprawdę świetnie działa i powoduje, że ta gra planszowa jest tak interaktywna. I to jest, jak tak mają wyglądać gry planszowe z aplikacją, to może ich postawać dużo więcej, bo mm. zupełnie nie czułem tego, że ta aplikacja w jakiś sposób nas odrywa od gry, bo tym się, tą aplikacją zajmuje się tylko jeden człowiek. I dodatkowo ta aplikacja jest takim sercem tej gry i bardzo fajnie wszystko oddaje i w ogóle jak e, odpaliliśmy tą aplikację, odpalamy mm, e, ten, no tą, nie lornetkę, tutaj, peryskop. peryskop. Peryskop odpalamy, dziękuję Paweł. Proszę bardzo. Ja służyłem na łodzie podwodnej, więc znam terminologię. Służyłeś na łodzie podwodnej? Nie, bo... <laughs> okay. nie w e, nic, o, nic o was nie wiem. I odpalasz ten peryskop? I okazuje się, że jak, może, jak ruszasz tym tabletem, to ruszasz tak jak peryskopem, nie? Po prostu takie. What the fuck. Bo, potem to było strasznie uciążliwe i to wyłączyliśmy, nie? Ale na początku było fajne. Z tego, co mówisz, to dobrze, że ta aplikacja nie jest tylko po to, żeby coś pokazywać, bo mhm. ona nie tylko to robi, już nawet nie wchodząc w nie, szczegóły. Nie, nie. Tam jest... Ale większość gier z aplikacji właśnie jest tylko po to, żeby coś na niej mhm. tam zobaczyć. Fajnie, że tutaj jest wykorzystywany mikrofon, i też ta. Tak, bo ogólnie. Ten VR. Ogólnie jak jest akcja i na przykład chowamy się pod wodą i przeciwnik nas nasłuchuje, to włącza się mikrofon w tablecie. Tak jakby pod, wo pod wodą było słychać się czyjś głos. Słychać, słychać. słychać. słychać, słychać. Pod wodę, jest, tak? Bo woda tak. nie się bardzo dobrze, no, więc tak. w łodzi podwodnej jest więc... cisza, jak się upadają. Nikt nie może mówić, krzyczeć. Nic. Teraz się wykupiłeś, Marku. Nie, nie wykupiłem się. Po prostu nie wiedziałem. Nie, no, <laughs> każdy ma pewne nie wiedzieć. Proszę. I oni ogólnie nasłuchują i my musimy bardzo cicho mówić, bo mikrofon wyłapuje nasze głosy i jeżeli przekroczymy jakąś tam daną barierę, to y, automatycznie jesteśmy wykryci, nie? więc po prostu taki nagle, nagle patrzymy, jezu, nie możemy nic mówić, nie musimy być cicho, nie? bo aplikacja nas ukuje, co się dzieje w ogóle. Więc nie, mm -hmm. super. E, bardzo fajne wrażenia, potem e, będziemy grać dalej. No i wszystko. Przechodzimy do tematu? Tak, w końcu, podcastu? bo się rozgrytałem strasznie, byłem bardzo e, poekscytowany tym ubotem. E, no, a przechodzimy do Nemezisa. Gdybyśmy mieli podnieść pudełko na mezycja, to pewnie byśmy nie dali na... radów. To jest takie ciężkie. O, widzę, że z grubej, <laughs> z grubej rury. Nie, jest no, ok, jest duże, jest dużo zawartości w tym. E, co prawda są zarzuty do wypraski. Ale jak dodamy wszystkie dodatki, jeżeli można, jeżeli można dodać mm. dodatki, to gra jest bardzo ciężka. Tak. Nie, no ogólnie dużo. No, dużo duża, gra, duża gra, dużo elementów, dużo plastiku. No, no. Ale ładnie wygląda na półce, Tak ładne pudełka, no. duże. Trzeba Bardzo... dodatkową szafkę kupić, żeby ją żeby postawić. <laughs> ale Zobacz jest co do... wyeksponować. Tym, no tak. właśnie, właśnie. Teraz się z tej samy samy Nie, nie, nie. nie? To nie? To, że, że same zalety. <laughs> Okej. Okay. I czym jest Nemesis? Ogólnie jak doszliście do tego momentu już, to mamy taki plan, żeby omówić tego Nemesisa na razie. Potem omówić sobie pokrótce m, chociaż część dodatków. I jeszcze chwilę pogadać na sam koniec o tym Kickstarterze nowym, który się pojawia, czyli o Nemesis Lockdown. Ale zaczniemy. O no od... samo Lockdown. Tak. Ale zaczniemy od samego Nemesisa. Mhm. I wiem, że macie kilka partii za sobą. Ja mam chyba najwięcej z nas wszystkich. No, jeszcze jestem najś najświeższy w temacie. Tak jest, ale ogólnie o czym jest Nemesis? To. W skrócie, bo podejrzewam, że jest bardzo mało osób w Polsce, która nie wie, czym jest Nemesis. Nemesis, czyli dziecko pana Adama Kwapińskiego. Bardzo się cieszymy, że to jest polska gra, polski twórca, polski producent gier. Pol Poland Strong. Dajmy okejkę. Tak. I że zwojowała tak bardzo świat. Także znalazła się aktualnie na. Zaraz szybki look. Najświeższe dane. Nemezys jest aktualnie na 31. miejscu w rankingu BGG. To już tak wysoko, to już jest naprawdę bardzo wysoko. Mhm. Tak. Jeszcze na pewno po lockdown może to wzrosnąć, bo też zasięg się zwiększy. Tak, hype się na pewno będzie jeszcze bardziej nakręcał i wydaje mi się, że jest zasłużenie na takim wysokim miejscu. Jest mało tak wysoko plasowanych gier, które są w miarę nowymi grami. Jest dużo tych takich starszych tytułów. Tak, jest mało gier tak dużych. znaczy, okej, okay, nie, może nie, przepraszam, inaczej. Jest ale jest Haven na drugim. No dobra. Tam, no Twilight no. Empire w pierwszej In, dziesiątce. Mhm. Ale na przykład formacja Marsa też jest wysoka. Okej, dobra, nie, cofam te słowa. E, nie mhm. było tego. E, jest faktycznie dużo gier takich dużych. No nie ważne. mało. Mało jest na pewno gier przygodowych. Mało jest gier. Nie takich, gdzie tam można kombinować i mużdżyć. no takie mam wrażenie i dużo właśnie jest takich starszych tytułów. Tak. No na pewno się ciężko wbić, bo potrzebujesz dużo tych ocen, dużo osób, które głosują na daną grę, żeby, żeby zajść tak wysoko. Ten przelicznik jednak mimo wszystko, on się skaluje. I jeżeli chodzi o samego Nemesisa, to jest która część obcego tak naprawdę, jeżeli chodzi o fabułę? Ósmy pasażer na To jest, w to jest pierwsza, pierwsza część. OK. To wyobraźcie sobie, że budzicie się na statku. Jeden z waszych kolegów nie żyje, a i w dziwnym sposobem jego mm, kabina czy znaczy tam jego komora, jego, jego. komora hibernacyjna jest zniszczona od środka. Tak. I nie wiesz, co się dzieje, nie pamiętasz dokładnie rozkładu pomieszczeń. Mm. Szuka, masz jakieś tam cele, które, które zostały ci nadane przez korporacje, i masz jakieś takie swoje wewnętrzne cele. I nagle się okazuje, że otwierasz jakieś pomieszczenie, a tam jest obcy. Jakiś po prostu taki podobny do nie to, ni to OSY, ni to. Nie wiadomo jaki, bo nie wiadomo, no w tak. które, które stawia. E? Okay. No dobra. I tak mniej więcej wygląda fabularnie to wszystko. Jeżeli chodzi o samą mechanikę, to tutaj jest dobieranie kart, zagrywanie tych kart jako akcji i wykonywanie danych czynności. Plus, zbieranie przedmiotów. Tak, zbieranie przedmiotów, plus jest taki pseudo ukryty zdrajca. Tak, wykonywanie akcji na kafelku, jest też mhm. odkrywanie kafelku. Tak. Każdy gra inną postacią? Tak, każdy gra inną postacią. Do pięciu graczy jest gra. Można grać w solo, można grać w dwie, trzy, pięć osób. Można grać... Na, po drugiej stronie masz typowy już taki koop, taki gdzie masz zupełnie inne cele. Ale jakby podstawową grą jest to, że każdy z nas ma osobne cele i one mogą być trochę zbieżne, mogą nie być zbieżne, ale tak naprawdę każdy ukrywa te swoje cele przed innymi. I możesz mieć na przykład cel, żeby Prawdziwy, zabić. Prawdziwie, znaczy ukrywa, no, bo możemy tak. powiedzieć, tak naprawdę, przyznać się jaki mamy cel, tylko niekoniecznie musimy mówić prawdę w tych no, swoich celach. Na, no. nasze ruchy nas zdradzają. Mhm. Ale lepiej tam... nie mówić, jaki jest twój cel. E, no to... zależy, bo jeżeli chcesz przy... z kimś zawiązać taki krótki sojusz, żeby ci mhm. pomógł, bo samemu tej gry nie wygrasz, to gdzieś jest tam dobrze napomknąć, no. że... Bądźże że na przykład że zależy się tym mi dobrym. tak zależy mi na przykład żeby silniki działały nie i w tym momencie no wiesz że na przykład drugiej osoby też to zależy nie? może i mówić, ci tak mi też zależy gdzie napaja w tak naprawdę ci... je psuje <laughs> zdarza się tak i ogólnie wygrywa gr grę osoba która przede wszystkim Przeżyli. przeżyje e, i to w taki sposób w jaki em, sobie wybierze i zrealizuje swój cel więc może być tak że na przykład e, Gracz przeżyje, ale nie zrealizuje swojego celu, więc tak naprawdę przegra. I no Cele są różne. Nie? Od tego, żeby statek przetrwał do tego, żeby na przykład ukraść jajo, albo ktoś zginął, albo, zginą, albo ukraść jajo na przykład. Albo żeby samolot nie doleciał na ziemię. Statek, oczywiście. Sam Samoloty... Okręt. Dobrze. <ślonka> <ślonka> <ślonka> <ślonka> <Ja. ślonka> Grała. <ślonka> ok. Mm, I tak z grubsza wygląda cały Nemesis. E, gameplayów, czy ogólnie opisów tej gry jest pełno w internecie, także nie ma, nie ma sensu opisywać tego całego ale już przechodząc chyba do plusów chyba, że ktoś z Was coś ma do dodania nie, nie. Paweł nie. to właśnie chciałem nawiązać do tego jak bardzo filmowa jest ta gra to plus czy minus? Plus. No bo... widzę, że dopisujesz coś tak, może tak, gdzie jest cecha gra może być filmowa albo nie. Według ktoś mnie może zrobić to, jest... to albo według nie mnie lubisz. to jest plus jeżeli, jeżeli ktoś jest... lubi kosmiczną tematykę to jest hmm. będzie na plus, ale jeżeli ktoś lubi fantazję niekoniecznie trawi, bo gier w klimacie science fiction to jest nie jest kup... dużo no to po co kupować tak. grę science fiction, jeżeli się lubi fantazy więc no to już automatycznie to bez sensu no, ale dla, Marek, nie, dla kogoś, w formie zupełnie dzisiaj. dla kogoś może być to minus, że jest taki tematyce, a nie innej. bo na przykład no. wolałby, żeby to było no, tak, tak ale jakby to jest chyba tematyka jest integralną taką od razu częścią ale gry ale w ogóle odbiegamy od no, tego, bo nie chodzi o to, nie chodzi o tematykę chodzi mi o filmowość, mhm. czyli, że wszystkie akcje, jakie robisz Łączą się w jedną historię. I mm? każda gra będzie opowiadała zupełnie inną historię. Oooo, no, źle się zrozumiałam. No właśnie. Zdarza się tak, że na przykład żołnierz wpada do jakiegoś pomieszczenia, który, w którym y, atakowany jest naukowiec przez jakiegoś obcego, bierze go po prostu za fraki, wyciąga go z tego, osłania się, mm -hmm. wyciąga go z tego pomieszczenia, osłania jeszcze ogniem y, y, y, y, z karabinka, tak? Zaporowym, Zaporowym i. I w ten sposób naukowiec jest uratowany, albo na przykład w ostatnim momencie wbiegasz do tej śluzy, za to po prostu chmara tych. Jesteś ostatnim, który przeżył, za to był chmara tych obcych. Albo jak ja I... czekałem na ciebie, będąc niepełnosprawnym, czekałem. Tak, z twój... czekałeś na mnie tak, i, i, i powiedziałeś, że ok, będziesz czekał. Nie? Tak długo ja tylko... jak mogę. Tak, dokładnie, więc ja też w ostatnim momencie wtedy wpadłem. Pamiętam, że, odpaliło się, że odpaliła się ostatnia runda. I wszyscy, my u, u, uciekliśmy z kap, kapsu, a reszta zginęła, tak. bo wpadła mhm. w tą hiperprzestrzenie, hiperprzestr no więc po prostu jest dużo takich rzeczy i co chwilę tak naprawdę coś nowego może się zdarzyć, co albo nawiązuje do filmów i to w jakiejkolwiek części, bo to już tutaj nie, nie ma mhm. znaczenia, albo tworzyć tak naprawdę nowe historie, o których no tak. nigdy nie, nie, nie, nie słyszeliśmy. Tak, nie? no. Czy... naprawdę, że można potem o tej grze po zagranej partii rozmawiać, jak o, o przeżytej jakiejś przygodzie, jak mm -hmm. historię stworzyć, nawet jakby napisać o tym na grupie czy znajomym, to można naprawdę fajną taką historię snuć. Dokładnie. I bardzo często właśnie ludzie w internecie opisują swoje Przygody w Nemezisie, tak jak w, by opisywali scenariusz Film, jakiejś, tak, w, książki. Ha, ha. jakiejś historii. Dokładnie, jakieś historie i z tego wychodzą naprawdę fajne, fajne opowieści. Nie? To samo dotyczy teraz tego Ubota, w, w którego grałem. I ludzie te historie na forum, na przykład, planszowe opisują z perspektywy bycia na przykład kapitanem nie? I, i opisują, że wyruszyli w, w rejs. i pierwszą misją była to, żeby tam zaatakować jakiś zwykły frachtowiec i zanurzyli się i coś tam wystrzeli, to, to, to są właśnie takie, w takie gry planszowe można grać właśnie, jeżeli lubi się opowiadać historię. To, to nie jest RPG, ale to jest Coś, co może troszeczkę chociaż być substytutem takiego, właśnie przeżycia. Jeżeli ktoś ma bójną wyobraźnię i lubi, właśnie sobie wyobrazić takie rzeczy, tutaj tego będzie miał tego mnóstwo. Tak, zgadzam się w 100%. No. Kolejne plusy. E, to może ja zacznę. Mhm. E, Filmowo właśnie tutaj też podłączę ten, ten klimat, bo mhm. klimat tej przygody czuć, e, czuć klimat obcego, a jest dobrych gier w klimacie obcego można policzyć na palcach jednej ręki, bo jest to Legendary Encounters i, i InnoMazis. In, in nie wiem, czy powinniśmy o tym mówić, bo no. Stricte, no, nie jest to gra, która... E... Jest to powtarzane na ka w każdej recenzji, w każdym filmie, tak. Oni się opierali o obcego, ale ze względu na... jest to wprost na... Ze więc... no, względu na to, że koszty licencji byłyby przeogromne, a z prawnikami innymi, tymi nie chcą walczyć, to po prostu jest na tyle, na ile mogli, to zrobili to podobne. Tak, Wreszcie... no jest duży spryt, tutaj widać projektanta, gdzie tak. oscyluje według tematyki, ale mm. to nie jest, nie jest zerżnięte, że tak. tak powiem, nawet, z le, nawet sam obcy, mimo że podobny, to różni się. Yy, I okej, okay, na, na pierwszy rzut oka widzisz bardzo dużo yy, podobieństw, nie? ale jednak jak się przyjrzysz, to zupełnie kształt tej czaszki, kształt yy, stworzenia jest zupełnie inny. Nie? Ale jest wiele innych elementów zaczerpniętych, no, czy, czy kot, czy, tak. czy wiele przedmiotów można jakby nawiązać z, jak ktoś się zna, tak. to, nie mhm. trylogię, bo antologią można nazwać obcego, tak. to widzi gdzieś tam zapożyczenia, nie każdy sobie oceni, czy nam dobrze, mhm. to, czy, czy też to źle. E, to, to jest jakby pod jedno chciałem podpiąć. Mhm. E, bardzo podoba mi się tutaj ten ukryty zdrajca w tym znaczeniu, że do końca nie wiemy, nie możemy sobie do końca ufać. I pamiętam swoją pierwszą i drugą grę, gdzie robiąc pierwszy ruch, do końca nie wiedziałem, czy iść za kimś, bo on może mnie zostawić tak naprawdę na pastwę losu, czy komuś pomagać w potrzebie, wiedząc, że może on mi nie pomoże, ale może jak mu pomogę, to będę miał taki mini sojusz z nim, a może on ma ten sam cel co ja. Hmm. Więc jest to takie... Mm... Mam to zapisane jako inne podejście do Ukrytego zdrajcy. Tak, i to też jest I... fajne, że mamy dwie karty celów i dopiero później wybieramy, którą z nich chcemy realizować, więc tak naprawdę na początkowej fazie gry możemy sobie kogoś zjednać z nami, żeby po... I... jednak wybrał ten cel, który gdzieś tam... No, który nie polega na zabić mnie na przykład, tak. bo jest też taki cel. No. Znaczy, to, to, to, co ty właśnie mówisz, ogólnie ja nie lubię gier z Ukrytym Zdrajcą i jak graliśmy na przykład w... E... Alien the Beating Game to ogólnie oprócz tego, że ta gra jest super, to, mm -hmm. to jak się okazało, że ty jesteś, jesteś przeciwko tobie, to mm -hmm. już było takie no spoko, ale jednak bycie tym zdrajcą jest takie trochę uciążliwe i może trafić akurat na kogoś, kto nie chce być kimś takim i być. Zawsze znaczy, się... to jest opcja w tej grze, tam a... nie trzeba z tym grać. No niby tak, nie? albo w, tym, w, bit, w Betrayal, nie? które. Ta mechanika opiera się o to, że mm -hmm. ktoś będzie tym zdrajcą i kto jest losowe, to też bycie tym zdrajcą jest takie... No nie, u nas każdy chce być tym zdrajcą. Ja chcę być zdrajcą, Karol chce być zdrajcą. E, a ja a już jest... nie chcę, bo byłem mieć tyle razy. <laughs> więc to jest kwestia też e, umiejętnej gry tym zdrajcą, no nie, bo, nie, bo trzeba, tak. trzeba bardziej pokombinować, no, co kto lubi. No, ale, ale... Ale tutaj to nie jest takie proste, nie jest oczywiste. To nie jest, Każdy jest zdrajcą. Dokładnie, tutaj. to nie jest takie, czar, takie czarno-białe, tylko Właśnie, każdy ma... Jeśli każdy jest zdrajcą, to nikt nie jest zdrajcą. Dokładnie, to, to no. jest tak jak w, w Wiedźminie. Nie? Nie, nic nie jest czarne, nic nie jest białe, tylko ma bardzo dużo skali szarości. no Ok. Teraz ja. Każda decyzja jest e, ważna. To znaczy, że... Je, je, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, to jej efekty mogą się pokazać e, kilka rund do przodu. E, w, znaczy kilka rund później. Nie? I hmm. Powstaje taki efekt motyla. Czyli lewinowy. Dokładnie, że my, e, tak jak w efekcie motyla, nie, że tam trzepot e, hmm. jakiegoś tam motyla w Europie powoduje huragan w Ameryce, nie? No to, to powiedzmy, że to jest tak poetycko nazwane, ale zdarzają się na przykład takie rzeczy, że gdybym ja nie poszedł tutaj, to nie wywołałoby takiej akcji i nie spowodowałoby tego, że coś się stanie i na przykład ktoś by nie dostał przeze mnie w nie? Po prostu. Tak, to jakby ja może teraz powiem coś. Mhm. Plusem jest właśnie trzyma cały czas tak gra w napięciu, co nawiązuje mhm. właśnie do tego, co Przemek powiedział, bo właśnie każdy ruch, czy pójdziemy do tego pomieszczenia, czy do tego Coś nie, to wiemy, nie wiemy, nie wiemy, tak konsekwencje jakieś i to mogą być naprawdę bardzo duże konsekwencje, mm -hmm. które mogą no, albo zniszczyć cały statek Można nawet w tym momencie. Ta, na przykład. <laughs> na przykład. I to jest fajne, bo wtedy człowiek jest tak zaangażowany mm -hmm. i jeszcze pogłębia się to wczucie w klimat tego, że tam jesteśmy, to zagrożenie z każdej strony. Ja rozwinę tutaj tę zaletę, ten plus mianowicie mimo ogromnej e, przygodowości tej gry i mhm. gdzieś przeżywamy tą historię to nie możemy grać przysłową na pałę, mhm. e, musimy mieć plan od początku, od początku gry musimy mieć plan na tą grę, czyli albo zbieramy przedmioty, albo z, k, k, k, y, raczej podążamy za kim, żeby, mhm. żeby nie tracić, żeby nie wpaść w, żeby akurat obcy na nas żebyśmy nie przywitali obcego, w zależności mhm. też od celu, którego będziemy, który będziemy mieli, on już nam będzie determinował, co musimy robić, żeby, żeby, żeby była możliwość zwycięstwa przez naszą, przez naszą postać. To znaczy, są w ogóle takie rzeczy, które trzeba zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse w tej grze. Tak. I to, ta gra się właśnie składa z takich, wielu takich decyzji, które trzeba podjąć, żeby one były, żeby zwiększyć swoje szanse, bo ale tak czy siak, nawet jeżeli masz jakąś strategię i wiesz, co chcesz zrobić, to jakaś właśnie akcja spowodowana przez kogoś innego może spowodować, że ty nie osiągniesz tego celu, tak, tak. tej mhm. strategii, która... Bo to wszystko po prostu padnie pod naporem jakichś wydarzeń, które się zaraz podzieją, nie? Trzeba być elastycznym też, mieć plan, ale trzeba być elastycznym, tak. bo sytuacja się zmienia cały Gadza czas. się. Jeżeli chodzi o mnie, to... Nie ma graczy alfa, i to jest dla mnie bardzo y, dobre w tej grze. Tak, ale to jest wszystko konsekwencją tego, że każdy jest zdrajcą w, w naszej, cele w naszej głowie. Tak, tak ale w, właśnie w, w przeciwieństwie do większości koopów tak, tak, tak. tutaj, bo to, to nie jest taki koop, więc półkoop z ukrytym zdrajcą, każdy może być tym zdrajcą, więc to, to, o czym mówiliśmy, i właśnie to powoduje, że nie możesz komuś rozkazać co ma robić. Nie, nie możesz powiedzieć, że tak, jak zrobić, to będzie lepiej, mhm. bo tak naprawdę ty nie wiesz, czy ta osoba, która ci podpowiada, nie podpowiada ci <głos> źle, bo chce sobie coś yy, polepszyć. Nie? No już nie mówiąc mhm. o tym, że no, nigdy nie wiesz, co będzie za, za tym pokojem, mhm. jak to tam się mówi, to nie są pokoje, tylko... Pomieszczenia. To nie, nie, pomieszczenia. nie są, to nie, bo pokoje to mi się kojarzy z domem. Nie to, nie, to, to może być pomieszczenie, w którym są na przykład kije hey, obcego, jakiś luz. Możemy dostać coś negatywnego, więc no nikt, nikt nie da nam gwarancji. Mhm. Poza tym rzucamy kością na, na szmery i tak. nikt nam nie da gwarancji, że akurat rzucimy na to szmery w tym kanale, w którym już są szmery, więc ten obcy tam wylezie mhm. nam na, na pysk. No, możesz na przykład użyć tego cichego chodzenia nie? i wtedy wiesz, gdzie rzucić te szmery. Ale to Ale ciche to chodzenie też wymaga tam akcji. Po, powiem Ci, że czasami się zdarza takie rzeczy, że na przykład mam, mam fajny plan, nie? idę sobie po cichu, kładę te yy, znaczniki szmerów nie? i dochodzę do pomieszczenia, znajduję pomieszczenie, które chciałem znaleźć yy, i na przykład znalazłem, nie wiem, powiedzmy nadałem sygnał. Po czym okazuje się, że pomieszczenie, do którego potem musiał pójść, jest na drugim końcu mhm. i muszę przejść po tych wszystkich pomieszczeniach, do których już szedłem i położyłem mhm. sobie te znaczniki szmerów, ale już nie mam tam w ogóle miejsca, żeby położyć następny znacznik szmeru, Więc jak przejdę znowu tymi pomieszczeniami, to, to za chwilę będę się spotkał z obcym. Więc y, można sobie... Mimo, że masz jakąś strategię, to sobie po prostu wszystko ci spłynie. Nie? I To jest to, o czym chcę teraz powiedzieć, czyli takie poczucie niepewności. że Zaraz... Coś ci wyjdzie z szafy, nie? Czujesz te emocje po prostu, że cały czas masz to takie zagrażenie nad głową, nie? Czujesz po prostu, że ci obcy są na tym statku, i czujesz się jak Ridley w obcym że coś zaraz ci wyjdzie z tych kanałów. Ja i... tak, jak, właśnie jak ona to się nie czuje, bo ona była odważna. Ja grałem z nowości z raczej... Z kupą w gaciach. <grym> <grym> Dokładnie. Raki wolałbym tam nie, nie odkrywać tych pokojów. Tak zostaje to tutaj... Ona, ona, ona tak, szła tam... By tak. odkrywamy mnie, a Marek zostaje w pierwszej lokacji. Tu jest mi dobrze, ja sobie nie tym nie wychodzę. Jak pierwszy raz grałem scoutem, odkrywałem wszystko. i Prawie umarłem przy no, trzeciej turze. Trzeba bardzo uważać w tej grze. I ogólnie jak jesteś początkującym, jest bardzo ciężko być, no ogólnie jak w każdej grze, ale tutaj jest naprawdę bardzo ciężko jako początkujący, ale to już zaraz o tym będę mówić w minusach. Mm. Ja mam jeszcze jeden plus. Mm -hmm. Jest dużo gry nad stołem. Gdzieś tam już wspomniałem o tym, ale jest dużo blefu z naszej strony i to jest ze strony innych. Trzeba patrzeć co inni robią. I takie robią. też współpracy czasami, I, i No bo jest jeden główny cel, to jest przeżyć. Większość tak. celi takich, które mają jednostki, co mi tak zawsze trzeba przeżyć, żeby wykonać ten mhm. swój cel dodatkowy, a żeby wspólnie przeżyć, no to trzeba jakoś współpracować, bo statek potrafi się zapalić i psuć i po prostu nagle może się rozpaść i wszyscy giną. Czasami, więc... czasami może zależeć na tym, żeby ktoś nie przeżył. Nie no tak, ale zależy ci, żebyś Aha. ty przeżył, więc tak. jak statek się rozpada, to trzeba nagle kolektywnie go naprawiać albo gasić tak. pożary, no bo się Zgadza rozpadnie się. i wszyscy zginą z, z, Zarys tego, co potrzebujemy zrobić, jest dla nas wspólny. No. Warto jest do powiedzenia to, że Nasz cel możemy zrealizować czasem na kilka sposobów, mhm. bo to, żeby wszyscy zginęli, to niekoniecznie trzeba wszystkich pozabijać, ale można na przykład skierować się sam, e, statek na, na Marsa, a my się będziemy kapsułą ewakuować. Więc na przykład, nie, no. To nie jest takie jednoznaczne, że jak ktoś idzie zmienić tor lotu, czy sprawdzić silniki, to, że on chce je zepsuć, mhm. albo zmienić na jakieś złe koordynaty. Tak. Jakby, no, nie zawsze wiadomo, co kto robi, możemy raczej wierzymy w to, co on nam mówi, bo mm -hmm. tak, bo na przykład masz misję, żeby zabić piątego gracza. To nie znaczy, że musisz zabić go na przykład poprzez e, otworzenie śluzy w danym pomieszczeniu, albo e, żeby na końcu. Chodzi o nagonić... żeby on zginął, bo tak? On może sam się I zabić o... tam. To, że on się zabije, to jest bardzo duża szansa, ale... E, bo tutaj <śmiech> bardzo często się ginie w grzeotron praktycznie, ale znaczy w grzeotron nie grze, tylko w grzeotron w serialu. Mm -hmm. No, okej, okay, za moje. Albo w książce. Źle połączyłem kropki. Dobra, nieważne. Ale w, tutaj może być na przykład tak, że możesz uciec z kapsułą, w, włączyć samozniszczenie statku i wszyscy gracze prze, nie przeżyją oprócz ciebie oczywiście, i mimo wszystko, że statek zginął niż wszyscy gracze nie przeżyli, to i tak wygrałeś, bo zginął ten gracz, którego tak. chciałeś zabić. A to, że reszta też zginęła, to akurat nie Twoja wina. A on gina. na przykład piątego gracza atakuje opcję i my nie pomożemy mu, bo mamy cel, żeby on zginął. Tak jest, Wiadomo, wtedy się trochę odkryjemy za naszym celem, ale no. może być za późno, żeby ten piąty gracz się zorientował, że no. na tym nam zależy. Tworzą no. się historie takie, że wpadasz do tego pomieszczenia, ratujesz tego biednego naukowca od obcego, a później ten naukowiec zamyka śluzę za tobą z obcą. Tak? Nie musisz. Zdarzało się tak. Albo wrzuca granat jeszcze ze sobą. Nie? Tak, bo ogólnie nie możemy strzelać w tej grze do siebie, ale akurat wrzucić granat tam, gdzie jest obcy możemy, a że tam akurat będzie inny gracz, no to już nie twoja wina, nie? Po co tam właził? Tak. Gra. Następny plus, że gra potrafi być wyzwaniem. I to sporym. To nie jest łatwa gra. No nie, tak i też jak powiedziałem, że trzeba mieć plan na tą grę, to nie jest tak, że będziemy sobie a ja sobie tam pójdę, to no tam tutaj... pójdę, a nie mam co robić, to sobie pójdę do innego uh -huh. że raczej musi, ten nasz ruch musi być przemyślany i uh -huh. raczej grę na nie, nie, nie można zrobić tak jak pewien gracz w Warcraft, World of Warcraft, czyli krzywnąć Leroy Jenkins i wbić się w tam jakiś tam wysokopoziomowego bossa. Nie, nie. Tutaj trzeba wszystko ładnie sobie przemyśleć i grać bezpiecznie i nie na pałę. Znaczy można, znaczy, bo to jest moim zdaniem taka cecha tej gry, nie wiem czy to będzie plus czy minus, dla jednych będzie plus, dla innych minus, jakby w tą grę może nie do końca się gra, żeby wygrać, znaczy, to... zresztą można takie podejście to jest bardziej właśnie powiedzenie historii i przeżycie tego mhm. klimatu, i jak jest epicka sytuacja, że akurat się może wpaść do pokoju żołnierz z tam karabinem i w królową rozstrzelać i może mu się uda i będzie tak. super historia, albo, albo znajdzie zginie miotacz, albo znajdzie miotacz ognia i w ogóle wtedy jest epicko, tak. bo jeszcze podpali akurat to pomieszczenie. Tak, nie? i statek jeszcze wybuchnie cały i później będzie się cieszył i będzie historia do preda, No dokładnie. I... Potem dzieciom będziemy opowiadać, słuchajcie, jak byłem w waszym wieku, to graliśmy w grę planszową i zniszczyłem królową. Ja już dało śmierć, taki. Nie? <gry> nie, spoko. I moja twarz odbijała się w płomieniach. Tak. I e, kolejna rzecz, która według mnie jest bardzo, no, Chyba jeden z największych plusów, to jest oprawa graficzna tej gry. Mhm. Bo gra jest bardzo ładna. Widać budżet, jaki został wpakowany w e, grafików. Mhm. Mata, to znaczy mata, no plansza ogólnie może być troszeczkę zaciemna, ale jest, wszystko ma bardzo dużo szczegółów. Każda karta ma bardzo dużo szczegółów. Ogólnie nie wiem, czy widzieliście, ale te wszystkie karty gracza opowiadają jakąś tam historię mhm. i na każdej tak. karcie jest coś zupełnie innego i, i to jakby można połączyć w jakąś jedną całość te wszystkie karty. Chociaż grafiki na kartach są różne, mimo tego, że mamy talie raczej podobnych kart do siebie, bo tam tylko tak. dwie karty się różnią. To nie, graf... pięć, kart jest, pięć kart jest specyficznych dla danego Aha. gracza, pięć kart jest takich samych no, dla wszystkich graczy. Tak, no to tych pięć takich samych kart każdy z nas ma w tak. takiej oprawie graficznej jaką postacią tak. akurat jesteśmy. Tak, no ogólnie no, nie no, budżet jest <suszy> duży w tej grze i jak ona wychodziła na Kickstarterze za 300 tam parędziesiąt złotych, to to była naprawdę bardzo dobra cena Teraz no, ogólnie już ta cena jest bliższa 500 w najnowszym modelu Kickstartera, gdzie można kupić tą poprzednią wersję. To trochę z dodatkiem jest tak, czy nie? Tak, to jest już z Aftermatch i Void Seeders, mhm. czyli z tymi takimi KS-ami dodatkowymi. O, to, jakby to jest konsekwencja kupywania kota w worku. Na początku kupowałeś kota w worku i tak, to znaczy zastanawiasz też, się, czy wydasz 300 zł, czy oni nie, teraz też wiesz, nie do, Oni też nie doszacowali trochę tej gry i... Zatanie. Zatania. Zatania. Wydaje mi się... Znaczy, nie wiem jak... Nie, nie patrzę im w, w jakiś tam no zaraz spojrzymy Tak zobaczymy, jak tam to wszystko wygląda, nie? Ale ogólnie wydaje mi się, że jeżeli wyszli na zero, to, to myślę, że dobrze, nie? Bo wydaje mi się, że nie doszacowali trochę tej gry. No patrząc, ile teraz kosztuje nowa w sklepie. a zazwyczaj te Kickstartery... 5. Ja kupuję Kickstartery na... Nie podczas kampanii, tak. tylko na, na, w sklepach, to te Kickstarter'y często są tanie do kupienia w sklepach niż, niż, niż przez... A tutaj, A nie. tutaj, jest A tutaj to wersja, wersja nie? sklepowa kosztuje 500 zł. To... Były tam problemy z dostawą i chyba szybciej była ta wersja sklepowa, retailowa niż wspierający dostali, mhm. ale jakby rozumiem teraz, bo ten koszt był tak, mhm. bo zakup tej gry był tak niski, to gdzieś to rekompensują. Mhm. Okej, okay. czy jakieś jeszcze plusy macie? Nie, znaczy bardziej bym oscylował między tą przygodą i o tym dużo opowiadać, ale jakby zamykalibyśmy się cały czas wokół tego samego, mhm. nie chciałbym się powtarzać. Znaczy może, to ja powiem, plus mhm. jest, mechanika mhm. cała jest bardzo prosta w sumie, jeżeli mhm. chodzi o granie, poruszanie się postacią, zagrywanie tych kart i Jądro gry, za, za, jeżeli chodzi o zasady, jest bardzo prosta. Tak, więc mhm. jakby bardzo szybko można się nauczyć, ma się to 10 kart one mm -hmm. się przewijają, ruch jest hmm. prosty, tak. ruch hmm. rzucasz kostką, odkry... znaczy najpierw tak. odkrywasz kafelek, nie? rzucasz kostką, że rzucasz szmeru idziesz dalej, nie? Tak za szybko można tak. nauczyć nowego gracza tych podstawowych zasad. Tak, nauczyć nowego gracza tak, ale musi być mistrz gry, który zna wszystkie zasady. Oczywiście. I do tego zaraz dojdziemy. Nauczanie się tego wszystkiego już takie proste nie jest. Tak, nie, no, tak no bo jest... Do wad do zaraz dojdziemy. Bo ale to... fakt, wprowadzenie nowego gracza, siadaj, graj, jest łatwe, no. bo wystarczy mu wiem, 10 minut i wytłumaczenie na takich podstawowych albo zasady, może pojawiać się lekki problem, bo tam są różne pokoje, które różne rzeczy robią i tu może być takie pytanie, a co robi ten pokój, a co robi tamten pokój, a to jeszcze powiedz mi, co ten pokój, co? 10, pokój robi? W 10 minut nie wytłumaczasz grę. Tłumaczyłem już naprawdę wiele razy nemesis i... <laughs> Wiem, no, ogólnie Marek jest się w bardzo złej formie i jeżeli chodzi... Nie, kłamał, a, bo on się... nie widzicie tego, ale Marek się przeorował na rudo. Tak. I teraz... Już teraz potrzebuję zaproszenia, żeby tak. grać gierzeplanszowe, a nie ma... rzadko nie dostaję. Te, teraz Marek już nie ma kolegów, nie? Także... Nie, no kolegów jeszcze ma, no. nie no, nie każdy rady... widział moje włosy. <laughs> Tylko tych internetowych. No I jeżeli chodzi o, o mm... O czym my gadamy w ogóle teraz? O, no o no, zasadach. No. <laughs> tak. O nauce. okej. Okay. Jeżeli chodzi o naukę... To, yy... Ja nie jestem w formie, tak? No, hmm. Wybiłeś mnie tym hmm. swoim kolorem włosów. Jeżeli chodzi o yy, naukę właśnie innego gracza, to oprócz tego, że ten yy, podstawowe zasady są bardzo łatwe, to właśnie jest bardzo dużo jakich, trzeba wytłumaczyć na przykład, a co się stanie, jeżeli hmm. wejdzie na ciebie tak. y, mały taki, no ten, facehugger, face no i zrobi ci dziecko, face w roku, nie nie? Jest. no i jak ten, albo jak to się tak, albo jak działają karty, no te, które zapychają Ci rękę, nie? I co się dzieje, jak w ogóle ta... Tak, jak skończysz z nimi... Tak, jak działa dekontaminacja, tak, tak. Jak działa walka i to się tak... No dokładnie i tego jest... Jest, jest dużo po prostu, ale jest to są proste, One są proste, nie? Ale po prostu trzeba to wszystko wytłumaczyć i e, już jakby mogę od do wad przejść. E, to jeżeli chodzi o wady, to początkujący gracz może się Y, może się utopić w tych mikrozasadach. Bo początkującego gracza trzeba od razu powiedzieć, mu, że ty grasz, żeby się nauczyć i, i tak zginiesz szybko. No... Jesteś to, żeby zginąć. Tak. No, ogólnie, ogólnie pierwsza gra dla początkującego gracza to zawsze będzie Mortenga i prawdziwy fan z tej gry będzie miał w drugiej, trzeciej grze dopiero. No niestety. Ale to jest duży plus, że to nie jest taka głupia gra, w której idę do jednego pokoju, zbieram żetony jakieś i potem wychodzę znaczy to, to i nie jest gra, To nie jest gra na raz. W tę grę można grać 10, 20, 50 razy i ona się raczej nie znudzi i to jest według mnie mega plus. Tak, tu są fajne decyzje w tej grze. Tak. To jest, to jest ale, ale jeżeli ktoś wchodzi chce zobaczyć jak ta gra wygląda, nie I na przykład tylko raz chce zagrać, to prawdopodobnie się odbije od tej gry. Tak, może tak. może Bo będzie miał naprawdę multum zasad, multum tego wszystkiego i jeżeli się nie zakocha w tej grze od pierwszego wejrzenia i po prostu nie, nie zobaczy potencjału, który w tej grze jest, to może faktycznie się, się odbić pod względem tego, że będzie się czuł taki zagubiony strasznie ten. No teraz na przykład gra, grałem y, z Donem i Don y, Powiedział, że nie, nie spodobało mu się tak, bo on nie wiedział, co ma robić, nie, nie mm. wiedział po prostu, co się dzieje, czuł się strasznie zagubiony. Nie? Tak żeby wycisnąć potencję tak. tej gry, trzeba wiedzieć, co pokoje robią, mm -hmm. co może znaleźć w przedmiotach, czego chcesz szukać tak. tych, w tych przedmiotach, żeby Je znaleźć. Jeżeli... A, a przedmioty są w trzech różnych kategoriach, tam mm -hmm. jest amunicja, jakieś lekarstwa i te sprawy. Tak. Więc musisz wiedzieć, co tam znaleźć, żeby chcieć tak. to przyglądać. No bo... Jeżeli ktoś jest. Nie, nie, jeżeli gracie z nieobcykaną osobą w zasadach, to wasza gra będzie wyglądała tak, że idę tutaj. Co się dzieje, nie? A jak to, jak, jak to zrobić teraz? Jak, jak wygląda atak, nie? A jak wygląda atak z zwykłą ręką? I wertujecie zasady. Tych zasad może nie jest jakoś strasznie dużo, ale mają takie mikrozasady, tak, takie tak, wyjątki, tak. nie? Te... nie Czy do minusy nie... przyszliśmy Tak, już minosek. Gdybyś ty nie znał wszystkich <śmiech> zasad i ja bym musiał to wszystko znać, to bym... Uch! No, I, a najlepsze jest to, że zdarzają się czasami takie zasady, które... Czytałem ostatnio sobie instrukcje, żeby sobie przypomnieć i czytam i tak, ale jak to? Ale, ale że, że co, że jeżeli się wyrzuci, wylosuje żeton, pusty żeton z tego worka z tymi, to co, to ja muszę włożyć wszystkie znaczniki, żółte znaczniki szmerów, muszę położyć z powrotem we wszystkich korytarzach? Ale ja nawet nie wiedziałem, że tak, że tak trzeba, nie? A to tak trzeba. Tak? No. A w no, każdą grę gramy za każdym razem trochę inaczej. Nie, no, no, ale po prostu tutaj, no. tutaj potrafią cię zaskoczyć czasami takie rzeczy, o których nie mieć zupełnie pojęcia, że one są w tych instrukcji. Bo nie były jakoś tam strasznie wytłuszczone, nie? I, tak, ale... I sytuacja się wcześniej jakby nie wydarzyła, na przykład. No. No bo. Też często spotykasz innego gracza, który też dobrze znagraje, i on wtedy powie: tak. A dlaczego wy te tak gracie, że. Tak, to tak, jest tak, tak, tak, tak, tak. Bo to, to robiliśmy z Arkiem, na przykład. Arek, Arek sobie przyszedł do naszej grupy i gramy sobie z nim na messi nie? i on coś robi, nie? A, my, a dlaczego ty to robisz, nie? No bo my tak zawsze gramy, nie? Ale tak się nie gra. I, <laughs> i, pokazujesz, i tak z kilka razy pokazaliśmy jakieś rzeczy, on. Ty, ta gra wtedy teraz ma więcej sensu, nie? No i wiesz, no? No trzeba <gry> się liczyć z że często te opinie na grze wydają osoby, które nie do końca dobrze grają w grę. Na przykład. Nie do końca zrozumiałe zasady albo to, czym ta gra jest ogólnie i, I, i jaką historię co opowiedzieć. Kiedy są głębi rozgrywce, ale nie do końca, wiesz, o co chodzi, i zagrasz piąty raz, aha, to po to jest ta karta, że no. teraz już wiesz, po, po, po no, co ona dokładnie. ci jest potrzebna. No, no, no, no. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o minus. Ta gra może być chaotyczna. Bo... A no to, to w sumie opo opowiedzieliśmy, że początkiem początku gr grad może się czuć bardzo mm. zagubiony. Mm. To jeżeli o cha chaotyczności mówimy, to ja bym powiedział o los ogromnej losowości tej gry. Tak, to jest I... następnie minus. Obnie. Nie wiem, czy minus, czy cecha. Trzeba się liczyć z tym, że tam się dużo rzuca kością. Fajnie jest, jak się wyrzutki. Można kontrolować tą losowość. Jest chodzenie chodzę. No. W ograniczonym stopniu możemy kontrolować. Tak, ale możesz kontrolować. Są jakieś przedmioty, które trochę mm -hmm. ci pomogą. Może nie, jakby nie nie, zniewilują one tej losowości, mm -hmm. ale pomogą ci skonfrontować się ze złymi konsekwencjami pewnej, pewnej tej losowości. Jest znaczy, cza czasami jest tak, że możesz się przygotować na niektóre, niektóre rzeczy, które się mogą wydarzyć. Czasami nie masz zupełnie kontroli nad tymi wydarzeniami i może być tak, że i tak się przygotowywałeś, przygotowywałeś, a zaraz powstanie taki efekt śnieżej kuli mm -hmm. przez wydarzenia właśnie, przez te wszystkie motyle, które ci tam trzepotały i zrobią taką wichurę, że nie jesteś w stanie już nic ogarnąć z tego wszystkiego i ta, ta lawina ciebie po prostu zmiata i wszystkich graczy po kolei. No nie ja... ma co liczyć, że gra będzie cię głoskać po główce i się nie. prześlizgniesz i akurat tak się wyrzuci wszystko kośmi, kośmi będzie akurat. Tak. Nie, to... tak nie będzie. No, na przykład teraz ostatniej grze mieliśmy tak, że wylosowało takiego jednego z podstawowych y, obcych z tej nowej rasy. Myślimy sobie, kurczę, no łatwy przeciwnik, nie? Sześć razy w niego strzelaliśmy, a nie nieraz nie trafiliśmy w niego, nie? Po prostu tak już... I to spowodowało, że się wyprztykaliśmy z całej amunicji. I potem się okazało, że już, już go zabiliśmy, to nie mieliśmy już siły, żeby przebić się do gdzieś tam, do tych wszystkich e, tych ucieczkowych. Mm, kapsuł. kapsuł, Dziękuję, Paweł, jest nieoceniony po prostu dzisiaj. Ja tracę <grym> słowa, ja nie wiem, <grym> co się dzieje. I to jest, to jest właśnie <grym> też nawiązanie do tego, że doświadczony gracz lepiej sobie będzie radził, bo doświadczony gracz wie, co mhm. może, ile może go kosztować wysiłku pokonanie czegoś, mhm. jakiegoś y, złego losu, mhm. czy lepiej uciec i y, może lepiej się wycofać. więc y, tak. będą, y, jaka będzie nagroda z tego, że coś mhm. zrobię, może to będzie warte, mhm. jakby wart, czy, warto podjąć ryzyko. Mhm. Można grać na zasadzie, gram przygodą, biję mhm. się z obcym, ale potem gina. No właśnie, mam tutaj takie... Ale to chyba w każdej grze jest tak, że doświadczony gierze zawsze ma przewagę, no, bo jest tak, doświadczony. Tylko niekiedy łatwo zobaczyć, że... Nie, no to jest łatwo pokonać. Mhm. Ma cztery życia, tu mam no wieko, tak. koszt... Dobra, więcej wiem, a tutaj za każdym razem ten, ten obcy ma inną ilość mm -hmm. życia, bo tam inną kartę wyciągasz. Tak, tak. Niekoniecznie wiesz, jak nie jesteś doświadczonym graczem, jaki jest ręcz tych mm -hmm. kart, czy no, tak. to jest 1, 2, 3, czy może 4, 8. No ale to akurat, Jezu, jest 2, 6, no warto, można to zapamiętać. No tak, ale mówię, to doświadczony gracz wie, no przecież nie będę wertował teraz tak. Albo trzeba by powiedzieć. No ale to znaczy. doświadczony gracz powie to niedoświadczonemu graczowi, no to no. akurat to nie jest aż taka straszna ten, e, straszny problem. Ale e, my to ale... taka przykładowa ja... sytuacja, no. no jest wiele innych takich mm -hmm. rzeczy, że tak. no nie wiesz, czy warto przeszukiwać pokój, bo na przykład może znaleźć jakieś śmieci w tych przedmiotach, które nie są potrzebne, bo nie wiesz, jakie to są przedmioty. Znaczy ja myślę, że chyba to to zawsze, zawsze warto brać przedmioty jakiekolwiek. Każdy przedmiot może się tak. przydać do czegoś. Nie, nie oszukujmy się, każdy z nas jest śmieciarzem. I, I zawsze szuka. I że... tym Tak, siedem tak, przedmiotów musiałeś to były czasy, no. Każdy przedmiot jest dobry. Ja mam tutaj coś, co tak sobie zapisałem na marginesie, że Nemezis to jest taki taniec między młotem a piórkiem. Że... Paolo Coelho. Paolo Coelho trochę, <śmiech> tak, dziękuję. Że właśnie musimy bardzo mocno na tej krawędzi jechać, nie? Że raz możemy przegiąć w jedną stronę, raz w drugą stronę, mhm. ale nie, musimy cały czas uważać na, na to, żeby nie wyprzytykać się ze wszystkiego, a czasami po prostu walić w tego obcego, ile wlezie, nie? I czasami uciec, czasami konfrontować, nie? Czasami pozbierać, czasami współpracować a czasami zdradzić kogoś, nie? I te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które zrobimy, one po pierwsze stworzą jakąś historię, a po drugie będą dawały nam coraz większe szanse lub coraz mniejsze szanse na jednak przejście tej gry. No. Zachowamy ciąg, ciąg przyczynowo-skutkowy. Jak mówimy o losowości, to warto tutaj e, dodać, że ta losowość może się skończyć takim niefortunnym zbiegiem okoliczności, w ogóle jest takie znaczy, zdanie, że nie wiem, czy dobrze, dobrze powiedziałem, powiedzieć. że możemy zginąć w pierwszej, w pierwszej, czy drugiej godzinie gry i patrzeć się, jak inni grają przez 6 godzin. To jest nas. minus na pewno. Ja, ja mam to krócej opisane. Gra potrafi być niesprawiedliwa. O. Tak jak życie. Szczególnie <śmiech> jak Marek się jest męczył, a tutaj trzeba po prostu krótko... No, obejrzeć, aż żeby... musiałem oddech <śmiech> <odbyć> Aż się <śmiech> schodził, no, e, to chłopak. Ale tak... Znaczy, Niedoświadczony gracz, znowu, a doświadczony gracz, doświadczony gracz będzie wiedział, czego nie zrobić w pierwszych akcjach, żeby szybko nie zginąć. Mhm. Bo jest taka jedna rzecz, która powoduje, że bardzo szybko giniesz czyli tracisz, wykorzystujesz wszystkie, akt, wszystkie karty, które miałeś na ręce, nie zostawiasz sobie nic, potem okazuje się, że w, w czasie tury obcego atakuje cię larwa i larwa wychodzi i atakuje Cię z zaskoczeniem, bo Ty nie masz już żadnej karty, która powoduje, że nie masz tych ataków zaskoczenia. Ale Następnie... Na przykład Karol zginął przez bitwę z obcym, bo mówi a dobra, pokonam go. No, a, no i nie pokonał. Tak ale z tą, tą live'ą to jest taka rzecz, że to jakby mówisz... Tak, no, bo czuł, no ale ja, że masz, że zawsze, za sobie, sobie, tak, jedną. zawsze dobra, sobie możesz powiedzieć... Jedną kartę. Dobra, jedno, raz możesz sobie nie zachować, jak już nie wiem, chcesz jakiś taki tak. operów sobie zrobić, ale licz się z tym, że możesz zaraz ginąć. Mhm, dokładnie to też jeżeli chodzi o to, że ktoś może szybko zginąć, to jest problematyczne trochę w tej grze, że ta gra może trwać jednocześnie i 8 godzin i 3 godziny, mhm. e, bo jeżeli no, tak się to wszystko potoczy, to możemy skończyć na tyle szybko grę, że raz, nie będziemy mieli czasu na, dru na, na drugą partię, a spotkaliśmy się załóżmy na, na 6 godzin grania, minęły 3 i, mm -hmm. i nie wiem, co teraz zrobić z, nas, z naszym jak czasem. nie nie? Po to są wszystkie te gryfilery i... No, ale nie no, każdy jest no. to przygotowany, no nie Ale kiedy... wiesz co, jak graliśmy, co przynajmniej ja grałem te kilka, kilkanaście razy, to ani razu się nie zdarzyło, że ktoś musiał potem czekać jeszcze, że, że zginął na samym początku, bo mm -hmm. udało mi się tak w miarę ludzi poinstruować, żeby oni nie ginęli na samym początku. A jeżeli ktoś zginął tuż przed końcem, to, Nie, to tak przez ten ten problem... to rozumiem, a na no... przykład Karol zginął w drugiej rundzie. to muszę to powiedzieć. Okay, Karol dobra. zginął w, dr w drugiej rundzie. Ale to przez tą głupotę. Ja przez tą głupotę pozwoliliśmy mu wrócić do gry jako reinkarnację, a moim celem było jego zabicie. No I tak. Jakie miałem się czuć. <śmiech> Wspaniałą historię przeżyłeś. No? <śmiech> <śmiech> Musiałem go zabić drugi raz. <śmiech> I zabiłeś? Tak. Znaczy nie zabijam, po prostu nie. koordynaty były na inną ustawione, a ja z kapsułu z Przemkiem no. odleciałem no, na, na moim zbiną. wózeczku. No. <laughs> Okej, okay. jeżeli chodzi o wady, to jeszcze mam to, czyli trzeba sięgać po nieoficjalne pomagacze. Nieoficjalny pomagacz? Tak. Spomagacz? Bo... Alkohol? Nie. E, takie rzeczy o, które tam, takie pliki, które na BGG ludzie sobie y, powstawiali y, na przykład z jakimiś tam skrótami zasad czy innymi mm. rzeczami. Y, no wydawca nie pomaga tutaj za bardzo, y, jeżeli chodzi o, o takie rzeczy i y, nie ma jakiejś takiej fajnej karty pomocy czy, mm. czy czegoś takiego. jednak wszystko masz albo w instrukcji, nie? albo musisz właśnie sięgać po to, co tam nieoficjalnie ludzie potworzyli. No, ale no, to jest taki plus-minus. Ale... ale to jeszcze należy pochwalić wydawcę, że dał całą grę za darmo w plikach Print and Play. A -a. Czyli ja, jeżeli kogoś nie stać, ja chciałby bardzo i ma sprzęt i umiejętności, to może sobie zrobić. I Paweł jeszcze, a propos, jak jesteśmy przy tym, że Paweł mówi: to tak. Paweł dużo razy grał na Board Game Arena. Na TableTop Simulator. A, no TableTop Simulator. No. Tak. Dwie osoby, Magnet mm -hmm. tam z kolegą fajnie się gra. Jest bardzo dobry ten mod zrobiony, także mhm. zautomatyzowany, się dociąga karty, wszystko tak. Radę fajnie to można to zrobić, że to fajne odgłosy dodać do, do gry. Nie wiem, czy to było tak zrobione, ale nie, tak nie jest, tam nie jest ma. potencjał. Ale bo... mechanicznie jest bardzo fajnie. Dobieganie mhm. kart czy postaci, robisz tylko, że w dwie osoby grasz dodatkami, czy bez tak naciskasz, karty się go zdają, mhm. wszystko tak. Widziałem jak Bladerz jest fajnie zrobione więc wyobrażam sobie, by to mogło na Steam być zrobione. Ale robią w ogóle jakąś adaptację. Bla, bla, tak. No. Mają, nie, ale w ogóle teraz robią adaptację Nemezisa. na Nemesis, ale pierwszoosobowo. To będzie pierwszoosobowa FS? strategia. A, To ciekawe koncepcje. No, ogólnie, nie, nie, nie wiem, na razie trailer tak. tylko był pokazany mm -hmm. na IG, IGN-ie. Mm -hmm. I to no, jestem, jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądać, bo to, to może być dobra, dobra gra. Zresztą e, Tiny Crail, które mm -hmm. zostało zrobione, jest bardzo dobrze oceniane, e, jeżeli chodzi o, o te gry które powstały na podstawie planszówek od Awaken Realms. Zobaczymy. Miałem zobaczymy. jeszcze minuty, żebyśmy no. nie zakończyli przedwcześnie, to cena. To jest kosmiczna. Cena 500, <laughs> cena 500 zł jest bardzo duża, cena 300 zł wydaje mi się, że to jest... Za, za taką cenę mniej więcej kupiłem Nemezisa i to jest według mnie cena, którą jestem w stanie dać za tą grę. Cena 500 zł nie, w życiu bym tyle nie dał za, tę grę, za tą grę. Jest to, jest to dużo. Mhm. I tak cena raczej nie spada, bo tam widziałem na premierze ile kosztuje, nie wiem czy do druku będzie tyle samo, no poniżej 450 to nie spadnie. Tak. Jest jest, to dużo. jest bardzo ciężko dostępna aktualnie, bo do druku było mało i bardzo szybko się rozszedł. No. Mhm. Jeszcze mam jedną rzecz. No. Nie wiem czy to jest woda, ale na pewno trzeba grać w tą grę z odpowiednią grupą, z, z odpowiednimi ludźmi. E, bo jest, jest ten klimat, jest, jest ta cała historia, jeżeli ktoś nam będzie z telefonem siedział albo. albo gdzieś tam gdzie nie będzie mógł się wczuć w ten cały. Znaczy, gra nabiera rumieńców, jak grają w nią doświadczone osoby, tak, i, tak. które znają te wszystkie myki. I się wczuwają w klimat. I się wczuwają też. w klimat. dlaczego, tak. czy no, tak, tak, Dokładnie. Tak. I naprawdę ciężko jest grać, jeżeli widzisz, jak inna osoba robi coś, bardzo złego i to będzie powodować dla wszystkich tak, ogólnie wiecie, to, to bardzo duże problemy. Dla nie? Uh -huh. Tak, dokładnie. Że jak, jak Ktoś może zniszczyć komuś grę, uh -huh. jakby w dużych słowach to ubrane jest, może nie aż tak drastycznie, ale jedna osoba może mieć bardzo duży wpływ na fan y, płynący z rozgrywki dla innych graczy. Uh -huh. okay. I na pewno minuty? minusem jest to, ale to nie tylko przy tej grze, y, że przy tej ilości uh -huh. zasad, to nie jest gra, w którą będziemy grać raz na tydzień, Mm -mm. I przy takiej ilości zasad, jeżeli będziemy chcieli zagrać raz na dwa miesiące, to trzeba będzie sobie dosyć mocno otwierzyć te zasady i ten brak y, takich spisanych zasad, takich w skrócie, powoduje, że raczej tam będzie będzie odwertować od początku tą instrukcję. Wiadomo, można zrobić to pobieżnie, a potem mieć, a tutaj źle graliśmy, tu źle graliśmy, bo mm. wiem, jak pamięć bywa zawodna. Dlatego jest bardzo dobry skrót zasad na BGG który wystarcza w zupełności do odświeżenia sobie zasad. Ja z niego bardzo często korzystam, mm -hmm. bo gram, tak jak mówisz, właśnie w Nemezisa raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, więc część tych zasad może wyparować z głowy, ale tak jak Paweł też powiedział, to jądro tych zasad jest bardzo łatwe, więc ogólnie większość rzeczy się pamięta, jak to wszystko wygląda. To plus ten skrócik zasad, który ktoś tam stworzył jest naprawdę super, powoduje, że Zupełnie się nie zgadzam z tym minusem. Ale to są dużo intuicyjnych tych zasad, prawda? Ale są nie takie zasady, dużo. że to nie są... Ej, dlaczego? To przecież w ogóle tak w rzeczywistości mm -hmm. by nie było, że te, mm -hmm. że te zasady gdzieś od... odnoszą się do tego, jak w realnej, w cudzysłowie dużym, mm -hmm. rzeczywistości miałoby to miejsce. Tak. Te szmery... Jest Fajnie te zasady łączą się z tym klimatem. Tak, tak. O wasze tak. to chciałem powiedzieć. Tak, to chciałem powiedzieć. tak mechanicznie... Nie tylko graficznie jest klimat, ale jest też mechaniczny klimat. Tak, tak. tak. Ok. Dlatego Dobra, tworzą to... się takie fajne historie. Tak, dokładnie. Mhm. Bardzo fajnie. No I teraz przejdę na chwilę do omówienia tego, co się dzieje w Void Seeders i w Aftermatch. Jako tych dodatkach, które znam, w które grałem, i które są tymi Kickstarter exclusive, mhm. które były dołączone do Nemesisa. Mhm. Wy w to nie graliście. Nie. Więc tylko szybko opowiem, co jest z tym fajnego. Raczej ja tutaj. Wiem, jak za... można tą rozgrywkę jeszcze uatrakcyjnić. Tak, uatrakcyjnić albo zmienić po prostu zmienić, postawę. żeby mm -hmm. nam się ten z postawy nie nudził za mm -hmm. szybko. No jestem ciekaw, Co można dodać już do dobrej gry? Ok. i tutaj. Jeżeli chodzi o Void Seeders, to dodaje nową rasę. Obcych. Mm -hmm. Nową rasę obcych. Obcych, którzy są. Nie, nie do końca materialni. Mogą na przykład przychodzić przez drzwi zamknięte, zamknięte, tak. I oni powodują coś takiego, że nie do końca dostajesz rany, tylko zwiększa się w Twoje szaleństwo. Trochę hmm. jak w posiadłości szaleństwa hmm, hmm, powiedzmy. Hmm, hmm, hmm. Masz, taki, masz takie drzewko, przez które idziesz, jeżeli chodzi o Twoje szaleństwo. Czyli takie psaniki to są. No troszeczkę takie, takie duchy, widma, hmm. coś hmm. takiego, nie? tak to można nazwać. I one powodują, że jesteś na podstawowym poziomie tego szaleństwa swojego, to pojawiają się tylko takie małe te anomalie. anomalie. Dokładnie. I im jesteś bardziej szalony, tym te anomalie są większe, są, są groźniejsze. Co negatywne? Te anomalie są negatywne dla ciebie? No jeżeli dojdziesz już do ostatniego poziomu szaleństwa, to możesz zginąć. Także no a przed? Przed? przed? przed? One powodują tylko, że Powstają, pokazują się coraz bardziej jakieś tam szalone osoby. Coraz mocniejsze te ci przeciwnicy, nie? Mhm. I? Dlaczego? Dlaczego pytam? Bo słyszałem koncept, już nieważne w jakiej grze, mhm. że to szale wzrost szaleństwa powoduje u ciebie takie pozytywne efekty, ale jak przedobrzysz, to mhm. zginiesz. Bo to znaczy, tak, nie zginiesz, tylko że oszalejesz. Nie, bo to, więc koniec to, to, to koniec. Koniec grę. Kurczę, Jest to bardzo fajny koncept, no, że jakby no. wiadomo, trochę jesteś szalony, więc mhm. może dać ci to więcej siły, na przykład. Nie, no, no tak, jesteś ono... nieustraszony, tak, bo... No, na masz... Nie, nie, tutaj nie, chociaż nie, wydarzenia, na które, niektóre mogą się na przykład odnieść do twojego poziomu szaleństwa, nie? I na przykład, mhm. jeżeli nie masz takiego poziomu szaleństwa, jakie, jakie wychodzi z tego wydarzenia, czy tam z karty szaleństwa, bo jeszcze dociągasz takie karty szaleństwa, to on po prostu tylko podwyższy ci szaleństwo, a nie z powodu na przykład, że tam, nie wiem, że... Zniszczysz wszystkie przedmioty w danym pomieszczeniu. Bo takie, taka na przykład może być rzecz, nie masz szaleństwo na poziomie trzecim, trochę to brzmi tak dziwnie, Dziwne, no, ale... sucho. no, ale powiedzmy, no, jesteś, nie jesteś jeszcze na tyle szalony, mhm. żeby zniszczyć wszystkie przedmioty w danym pomieszczeniu, nie? ale twoje poziom szaleństwa na przykład wzrasta, nie? mimo wszystko, i tak, i, a obcy też mogło ci dawać obrażenia, tak jak w, w tradycyjnym y, Nemezisie, nie? czyli tam możesz na przykład stracić rękę, nogę czy tam, nie wiem, czy kwawić. Tak, -hmm. dokładnie. Więc tutaj to, to się też nie, nie zmienia. Możesz zginąć w tradycyjny sposób, ale możesz też po prostu oszaleć tak, i zginąć z szaleństwa. Nie? Więc to, y, to, to. I to jest też fajne, że y, jak w podstawowym Nemezisie jest ten problem, że królowa może się pojawić już na samym początku to tutaj królowa może się pojawić dopiero w momencie, kiedy któryś z graczy dojdzie już do maksymalnego poziomu szaleństwa. No, to jest fajne. To jest naprawdę super opcja i powoduje, że ta gra jest dosyć ciekawa, bo... to trudno się skaluje. Tak, trudność się rozwija razem z postępem gry. Mhm. Też jest tak dosyć śmiesznie, że zaczynamy w tym, w tym worku jest dosyć mało tych obcych, mniej niż w tradycyjnej grze, ale bardzo ciężko spowodować, żeby z tego worka ubywały te żetony, a wręcz przeciwnie te żetony bardzo się nagromadzają. Więc tych obcych jest coraz więcej w tym worku. I to też powoduje, że coraz trudniej wyciągnąć na przykład ten zerowy żeton. Nie? To to. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz a propos królowej. Żeby zabić królową, trzeba zniszczyć takie trzy leża, które są gdzieś ukryte pod tymi znacznikami które się w tych pomieszczeniach otwiera, nie? Czyli miałeś na przykład znacznie, że tam, nie wiem, były... Znaki zapytania. Tak, znaki zapytania. Na przykład był śluz, teraz w ogóle nie ma śluzu już, nie? W tym, w, te, w tej rasie obcych. I na przykład masz to leże, nie? I trzeba zniszczyć trzy takie leża. One też mają, one powodują na przykład, że za każdym razem, jak jesteś w pomieszczeniu z takim leżem, to musisz rzucać na... Szmery? Na szmery, tak. No, to, to dosyć ciekawie to wszystko wygląda, także szybko trzeba to zniszczyć, nie jest tak łatwo, bo też wyciągasz dwie karty yy, yy, z tego zdrowia, nie? Do tej, do tej, tej. Więc no jest, jest dużo ciekawych rzeczy, które, które powodują, że zupełnie inaczej się gra, nie? Dlatego ja jestem dosyć dużym entuzjastą tych nowych ras, bo powodują, że te gry są zupełnie inne. No tak, bo nie otrzymujesz, nie mhm. otrzymujesz ran bardziej takie mentalne rany, mhm. to większo, coraz czujemy większą paranoję, mhm. większy strach chodząc po tych, tak. po, po, tych, po tych pokojach, po tych pomieszczeniach. Mhm. No bo wiadomo, otrzymanie tam zdraśnięcia, czy tam krwawi ręka, no dobrze, spoko. Ale jakby czu, w tej grze, grając tą grę, już czujesz ten strach, to jeszcze mhm. jak ktoś ci mówi, że dostajesz ranę taką mentalną, to, to ty nie, ją odczuwasz, bo, bo ty już się boisz. No. Co jeszcze, jeżeli chodzi o aftermatch, czyli już to takie, to jest po polsku pokłosie to się tam nazywa w, w tej grze, to w polskiej wersji gry, to tutaj oprócz tego, że pojawiają się nowe postacie i te postacie są fajne, bo tam dochodzi łowca nagród, na przykład ma psa. Psy mm -hmm. super, nie? już mnie kupili. Mm -hmm. I e, zamiast, tak, i, i, i, i w, symbiont, znaczy... Tak, Android. Android, Android. Android jest, jest CEO tej firmy. Wayland też ma taki. Wayland Titanic. Tak. <grym> <grym> I co tam jeszcze jest, medyk, który był tym takim Kickstarter exclusive, Jest taki trochę inny naukowy, nie, to jest psycholog. Chyba to jest Tak. I ten, Jezu, jak to się nazywa, ziomek, który jest zbiegiem, czy więźniem. Jakoś tak. Taki trochę jak... W... Taki cyborg. Nie, to jest, chyba... jest... Cyborg jest, to już ten android, o którym mówił Marek, ale jest jeszcze taki typ, który... To coś takiego jak ten w... Nie wiem, czy oglądaliście z Vin Dieselem te filmy typu Pitch Black. Czy... Tak, tak. tak no, no. To coś takiego właśnie, nie? że on jest takim Mega groźnym typem, który jest, wiesz, zaczyna z kajdankami na rękach nie? Mhm. i musi te kajdanki wziąć od kogoś, w sensie klucz od kajdanek, nie? żeby dopiero sobie otworzyć ręce, nie? więc po prostu też dosyć, dosyć ciekawie to wszystko wygląda. I dodatkowo dochodzą jeszcze wieżyczki, więc możesz mhm. na przykład w tych znakach zapytania wylosować wieżyczkę i może się okazać, że masz wieżyczkę. W która strzela w obcych... A albo... można przesuwać tą wieżyczkę? Nie, wieżyczki nie można przesuwać, ale jest centrum kontroli wieżyczek i ona ustawia na przykład na wieżyczkę, możesz ustawić na neutralną, na obcego, albo na graczy. I możesz na przykład zabić innego gracza w ten sposób, można. albo możesz wejść na przykład do pokoju, otworzyć wieżyczkę i wieżyczka zacznie strzelać w ciebie, nie? bo się, że usuwać taką akurat, nie? Więc może być niefajnie, może być fajnie, no ten... w ogóle nowe pomieszczenia też dochodzą, nie? E... To też jest fajne. I co jeszcze dochodzi nowego? I ten właśnie to pokłosie, czyli to, że po rozgrywce jakby jest taka, ciężko nazwać to zespołem ratunkowym, ale no jest taki zespół, który dobija do tego statku, takim mniejszym statkiem. On ma taki właśnie malutki Nemezis do, dojeżdżania, taka malutka plansza i na niej, na niej jesteśmy. Mamy mniej turbo, tam chyba sześć i w tych sześciu turach musimy wykonać trzy misje, które się nam pokażą i możemy z tego statku przechodzić na Nemezis i z powrotem możemy przechodzić i właśnie wychodzić takie misje, które się tam pokażą na kartach. A to ci, którzy przeżyli? Nie, nie. to są. Czy tak się grę zaczyna? Grę się zaczyna na tym małym statku. A, no a, właśnie. A, czyli a, się przybija do... do przy, przybija się do tego dużego statku. Ten duży statek zostaje tak, jak był po grze. Te wszystkie odkryte kafelki, które mieliśmy i ten... Um... Czy czy gra się jakby dwa razy, tak? Tak, to jest już na, na, na sam koniec gry. To jest a. taka godzina rozgrywka szybka. Ale już nowymi postaciami? Tak, nowymi postaciami. Na przykład, jeżeli miałeś żołnierza, ja, to rozumiem. od teraz grasz y, tym zbiegiem. Nie? Jeżeli miałeś naukowca, to grasz psychologiem. Nie? Mm. Jeżeli miałeś y, y, tego, no, Czy skauta, to takie przedłużenie? Tak, przedłużenie. Czyli takie remedium, jak się skończy zeszłego gra, bo wszyscy poginą, no to sobie gramy jeszcze Ale, w jak, Ale jak statek na... zostanie zniszczony w czasie hmm. rozgrywki? No To chyba nie można wtedy zagrać, no. nie wiem. Ale, albo można, można zagrać tam, no powiedzmy, bez tego, nie? to na Ta rzeczywistość, no, tak? No? No, no. no, więc to, to powoduje, że e, możesz sobie przedłużyć troszeczkę tę grę, mimo, mimo że sam na jest już długi, to możesz jeszcze dodać jeszcze tą godzinę, godzinę do gry. I właśnie masz te takie trzy misje, i musisz tam wykonać jakieś tam rzeczy, które, które te misje wy, y, wymagają. Jeżeli się zmieścisz w tym czasie, to wszystko jest ok. Nie? uciekasz potem z tego statku i, i zbierdzielasz tym takim malutkim statkiem. Ale to nie? fajne, bo może można to zagrać w ogóle bez grania w główną grę, tak, tylko można... wziąć losowo, no jasne, odkryć kafelki można. I... No, można. i można zagrać I, go... I tylko godzinkę mm? można na szybko sobie to rozegrać. Nie? Także jest w, w nowa opcja w ogóle mm? rozegrania tego wszystkiego. I To jest cały Nemezis w jaki ja grałem, to wszystko w co, w co grałem. Nie grałem w ostatnią rasę, która jest jeszcze dodana, ale karnomorfy. To Arek ma, więc... Arek ma, więc na pewno będziemy jeszcze grać, ale z tego, co Arek mówił, to karnomorfy są bardzo trudną rasą, bo powodują, że one zaczynają jako bardzo mocna rasa i musisz bardzo szybko odkrywać ich słabe strony. Mhm. Oni są z tego, z Dead Space wzięte. Okej, okay. nie grałem w Dead Space, także ciężko... Na raz, tak. I na szybko jeszcze chciałem, ci to, bo już jest godzina 10, sobie rozmawiamy, to na szybko jeszcze tylko chciałem omówić Kickstartera. Omawiam, ja nic nie wiem. Ja trochę wiem. Ty trochę wiesz. Trochę wiem. Okej, okay. to powiem tylko tak, jeżeli chodzi o Kickstartera, jako nie będę zamawiał bo nie czuję takiej potrzeby, mam tego Nemezisa i w zupełności wystarcza po tym, co obejrzałem, co operuje ten nemesis Aftermatch, to on faktycznie troszeczkę wygładza te tam niektóre zasady. Lockdown mówisz? Lockdown, Lockdown tak, tak. Lockdown wygładza niektóre zasady. Pojawiają się jakieś tam nowe rzeczy typu wiem, oświetlenie, elektryczność. Winda. Winda, bo w ogóle ta plansza jest kilkupoziomowa. Nie tak jak w Nemesisie zwykłym jest statek, tylko jeden poziom. Tutaj jest kilka poziomów. i To windą... się dzieje gdzie indziej może? To się, to na się stacji? Na, na Marsie. Aha. Na Marsie, na stacji mm -hmm. y, takiej naukowo-badawczej. Mm -hmm. Trochę, trochę dum. Mm -hmm. Oczywiście nowe rasy się pojawiają. Jest ta winda, o której ty mówisz. Jest łazik kosmiczny, którym też można sobie jeździć tam naokoło i pewnie... W... I różnymi wejściami wchodzić. No. Tak, pewnie tak. Jeżeli tak. ich, e, pewnie tam będzie jakiś e, z, też związek z powietrzem i tym, czy starczy Ci tlenu no. na zewnątrz, czy coś takiego, nie nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no, będzie bardziej rozbudowana e, akcja, jeżeli chodzi o laboratorium, bo jest cała nowa plansza laboratorium. No tak, bo to jest cała stacja, więc tak. pewnie są całe kompleksy tak. tematyczne. Są już dwie nowe rasy obcych i one będą kompatybilne z w ogóle większość tych rzeczy, która, która będzie w tej grze, będzie kompatybilna z podstawką, ale będzie można osobno zagrać w, w, w, w, w, w tego nowego Nemezisa, w ten lockdown. To jest fajne, bo nawet jak mhm. lockdown się gdzieś tam nie sprawdzi mechanicznie, to zawsze można wykorzystać, czy te y, ekskluzywy, mhm. te stretch goal'e, które tak. są oferowane, bo widziałem, że są 3D drzwi, jest wiele, wiele tak. fajnych rzeczy, tak. które można wykorzystać. Nowe do... postacie są, tak, tak. Nowe, nowe rasy obcych są. A ile kosztuje? Około 500 zł. 100... No to musi się sprawdzić. Za 500 zł to, to 100... musi się sprawdzić. 110 chyba albo 115 dolarów. Zaraz ci powiem dokładnie, bo mam akurat Nemesisa tutaj otwartego. Szybki, rzut. Chyba zamówię sobie od razu. No to klika już no, dla mnie ta. 115 dolarów albo 95 funtów. I... ale przesyłka jeszcze. No czy, jest... czy w Polsce oni w Polsce jest jakoś taniej ta przesyłka? Jest tańsza. Jest tańsza. No, nie wiem. No, <laughs> chyba in postem leci, nie? No właśnie. Okej, okay, No właśnie do no paczkowatu, paczkowatu <laughs> chyba nie zmieści się. Tam to... jest wielka taka. Jedna nie skrzynia. jest taka wielka taka... zmierz. Wiesz tam upniesz trochę. A zresztą będzie, często nie? w samochodzie. Okej, okay, ale e, dlaczego ja nie kupię tego? No bo masz. Bo mam zwykłego Nemezisa. No e, mam Nemezisa z dodatkową rasą i z dodatkowymi postaciami. I na ten moment mi to w zupełności wystarczy do grania jeszcze przez następne dwa-trzy lata. Hmm. no dobrze, a jakbyś nie miał Nemezisa wolałbyś Lockdowna? jakbym nie miał Nemezisa to mógłbym się skusić na Lockdowna który daje troszeczkę więcej pytanie tylko co mi się, co mnie bardziej jara czy klasyczne obcy? jeżeli klasyczne obcy mnie bardziej jara to kupiłbym zwykłego Nemezisa bo jednak statek kosmiczny i obcy wyglądające jak obcy a nie y, Nemesis ala Doom i obcy wyglądający jak nietoperz z Marsa. Znaczy tak, ale jak popatrzysz na drugą część filmu obcego, no to to się działo na planecie tak. na stacji, więc tu jest po prostu Mars i jest stacja. więc I ja wiem, Jest, gdzieś to tam to jest... można się doszukiwać podobieństw, że bardzo ciężko wyrokować na temat gry, która jest grą przygotową. I nie ma jeszcze instrukcji. I to jest ten typ gry, że albo coś się spina, albo coś się nie spina, że albo te cele będzie fajnie, ciężko zrealizować i że będziemy czuć tego... To wszystko zależy od tego klimatu, ja na ten moment nie potrzebuję niczego więcej od Nemezisa niż to, co on daje mi teraz, bo bawię się super i niech... Okej, okay, no pewnie bym się bawił równie dobrze w tym Nemezisie, lockdownie, może nawet trochę lepiej, bo nie wiem, zmienili jakieś zasady na lepsze, bo podejrzewam, że ten feedback, który oni dostawali od, <grym> od jakiegoś czasu, on powoduje, że poprawią tą grę naprawdę dosyć mocno. Ale po pierwsze, miejsce na półce to zajmuje bardzo dużo miejsca i jedna taka wielka kłoda mi w zupełności wystarczy. A po drugie, no jednak... Trochę mi szkoda kasy na to. Nie no, jak masz, to na pewno nie, no, ale nie jak ktoś drogę, nie tak ma, to, to tak. Ja jakbym tak miał kupić tak ja to na pewno bym kupił Lockdown'a, a nie tak, Starego Tak, tym, ty, tym bardziej, że Starego Manezysa grałeś. Tak, i masz ma... ty, tak. Tak, dokładnie, więc tutaj trzeba bardzo dobrze pomyśleć. Na pewno nie chciałbym mieć obu tych gier, nie, ja przynajmniej. Nie chciałbym mieć obu tych gier, ale podejrzewam, że są osoby, które chciałyby mieć obie te gry, bo Z, zacznijmy od tego, że ty nie masz swojego shelfi. ty trzymasz rzeczy pod łóżkiem gry I, pod łóżkiem i, albo spany w szafie <laughs> no jeszcze nie mam jeszcze muszę się przyprowadzić do nowej chaty Tutaj... ale zobacz, a jak będziesz miał taki wyeksponowany no. to zobacz jak bo to wyglądało tak. to byłoby takie wow ci, wiesz co, za dwa lata będę miał i tak tyle gier jeszcze dodatkowo, które mi przyjdą które kupię, które ten, że... od nadmiarów Boga nie wolno oczywiście to się bardzo by znaczy. często kończyło tym, że dobra, gramy w lockdowna, bardziej nam się podoba lockdown to gramy lockdowna, a nie będziemy czegoś na no. Nemezisa, nie wiadomo co się bardziej spodoba, widzę ogromny potencjał w bo to co mnie denerwowało w Nemezisie to to, że musiałem z jednego końca mapy, statku dostać się do, na drugi koniec i to było czasami nie wszyscy mechanik tak nie musi, możesz tak, mechanik tak, tak, tak, ale w nim nie grasz, tutaj w nie masz tą windę i możesz się z trzeciego piętra dostać to na pierwsze. ale wiem, tak. może być taki plus, nie wiem czy zrobię to w zasadach, mhm. ale widać, że po tym dodatku do Nemezisa mogliby tak zrobić, że grasz najpierw w Nemezisa, jak zrobisz koordynaty na Marsa, to lecisz na Marsa, jak hmm. przeżyjesz bo teoretycznie... i, nie, i nie gin, jak przeżyją, lądujesz na Marsa i myślisz, że wszystko jest stacji i pięknie i Te, teoretycznie, teoretycznie na stację i inne obcy. Już. O, obie gry się wspinają historią, bo jest tam taka postać, która jest rozbitkiem. I prawdopodobnie chodzi o rozbitka ze statku. No. No więc tak, tak faktycznie coś tutaj może I na przykład Tylko ta, ta rzecz, jedna osoba, nie? co przeżyła gra w tą grę. <grym> <grym> Albo <to> to... <grym> może jakieś 12 godzin wtedy. Wiecie, bo ogólnie to lockdown jest reklamowany jako dodatek do Stand Alone Expansion. Tak, mm, możesz tak, grać. Więc... Znaczy, myślałem się, dajmy, że to jest głównie to, że możesz wykorzystać elementy z Lockdowna do Nemezisa. No, nie widzę to, żeby grać w jedną grę jednocześnie w to i w to, albo nawet jedno po drugiej, mm -hmm. Bo to są dwie zupełnie różne gry. To ja mogę powiedzieć, że ja mogę grać pierwsza gram w Rage, a potem raz no okay, dwie... Ale to jest, to jest takie... Zobaczymy. So, teraz, teraz, sobie, teraz sobie tak dbamy i to nie ma zupełnie sensu. nie? Czy To jest... No. Ale ja na ich miejscu bym zjawił. to się spij na słupek właśnie. No jak co, Nie jest to byś, obowiązkowe, byś ale możesz... Re to, to zobaczymy, jak się właśnie. gra tak, no póki co. Występujesz? Ja e, znaczy tak, zagrać na pewno chciałbym zagrać. Tak, chciałbym ja porównać to, to. oba, oba ja się... Nemezisy, ale no jestem naprawdę pod wrażeniem tego, ile hajsu zebrali. A tu jeszcze jest 7 dni do końca, a zebrali już 4, prawie 5 milionów dolarów. To jest ogrom. To jest, tak. Zaraz zbiorą tyle, ile Gloomhaven i przebiją Gloomhaven, nie? Nie, no Gloomhaven ma chyba 8 milionów. Nie, no za 12 chyba nawet. No, no to... A jak inwestycyjnie może no, to warto się... kupić, żeby po prostu pograć, zobaczyć, a jak się nie spodoba, to sprzedaż. No. Opacasz się, kupuj, do... bo tam jest za 1200 kupisz Lockdowna z Nemesisem ze wszystkim, z wszystkim co było. Gdzie podstawowa wersja Nemesisa w 500 zł. Nie Teraz nie sobie nie zobacz 1200, a masz wszystkie dodatki, gdzie czasem ten after math, after kosztował, nie kosztował 300, to chyba już lepiej, nie chcę rzucać z nazwami cyframi, bo nie wiem. A można samego lockdowna kupić? Można. No. Można. 12, to jest to 15, prawie, prawie 13 dobra. milionów Frosthaven zebrało. A. Jeżeli Nemesis chodzi o, o Na razie 5 milionów, ale no, jeszcze 7 dni do końca, mm -hmm. gdzie ostatniego dnia najwięcej hajsu zbierają. Nie, no kupię samo się opłaca, bo zawsze może sprzedać i będzie się miał naprawdę zysk na to, bo tak, no. No, to jest taka gra, że każdy chciałby gdzieś to mieć. Znaczy na pewno dostępność e, nemezisów jest bardzo mała. Teraz będzie większa, więc no, tak, może ale... nie będzie takich tych cen chorych, no. ale wciąż na pewno, no, na pewno na tym nikt nie straci. Jeżeli Wskazujesz. się okaże, że no to nie dla niego gra Wskazujesz. No. No to kogoś tam kliknij I to plecz. No właśnie, <śmiech> właśnie, właśnie. właśnie. Ja chyba... A, i, I na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, że Marek uruchomił naszą y, naszego Instagrama. Tak. Zapraszamy, bo do fajne zdjęcia. Prowadzi Rudy. Proszę życie z Twilighta. Tak. Y, Ze słońcami. Y, y, nasz Instagram nazywa się kości piony i bastiony. Tak nazwaliśmy, nie wiem w sumie nie czemu. Wiem, nie <śmiech> wiem, to jest szok po prostu. No i... I zapraszamy, mamy już 11 obserwujących żadnego jeszcze posta nie? Po... tak, to je, jeśli bo co będzie jak posta, pojawi się post ok e, i to w sumie tyle, Ten cały Nemezis który chcieliśmy wam pokazać, omówić w pół godziny? tak, w pół godziny już prawie zaraz półtorej chcieliśmy będzie. w pół godziny godzina 20, dobra, to jest dobry moment żeby zakończyć także spokojnego, długiego weekendu cześć na razie